Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Może nie jestem, ale jestem białasem Jestem sobą, kumasz biała się? ha Nie możesz eksmitować mnie z bitów Bo wybrałem styl zamiast warkoczików Fakt, nie jestem snubem. mała Co z tego, że nie mógłbym tyle zjarać Nie mam Neptunusów pod wokalem I tak jarasz się mną i tym instrumentalem Wiesz, bardzo słaby jest napęd Żeby być kolejnym nasem Czy tu Tupakiem przyjdzie taki dzień Że będziesz żyć jako mama Twój syn powie Chce być tak jak brała. Nie odradzaj mu tego. Będzie się kłócić. A potem powie, że jesteś moją grupą. Że widział, gdy tata był w pracy. Jak przy tej płycie w stringi wkładałaś sobie łapy. Chcesz wieść a jesteś suką, która zawsze ma głodną chipę Dla hajsu nie stanę się wyrodnym synem I nie naobliżam mojej mamie jak Eminem. Może nie jestem duży jak Fat Joe Może nie lecą na mnie laski jak na Farela Ale biję każdy rekord jak Bad Boys I jak ex zawsze jestem z kolei na Melanz Może nie jestem legendą jak Beastie Może nie mam tyle szmalu co Sean Carter Może nie mam fame jak 50 Ale będę miał ich fanów, bo im ukradnę Mówicie, że łatwiej mają cię z oceanu my dla nich też jesteśmy z oceanu wchodzą tu ja cisz Wszystkie ich zwrotki są w przechęciem Jay-Z ma -a, a ty masz fiestę Ale ty za swoją płytę spalisz się w biegle Białas, sprawdź te 6 liter Wciąż robię coś o czym, wciąż masz życie Mało tego, jeśli szukasz wrażeń Wciąż robię to o czym, sam marzę Wiesz, że kontrakt jest czasu kwestią Choć nie jestem Fair Joe i nie chodzę z J.Lo Wypierdolę klasyk, nawet nie upiększając swojego życiorysu Nie prężę się przy każdej dziewczynie I nigdy nie brałem udziału w strzelaninie To może postawić mnie w swym świetle Ale wychowałem się w Polsce, czyli w Grecji, Wiesz, że jestem szczęśliwym gościem No dobra kurwa, trochę im zazdrożę Może nie jestem duży jak Fred Joe. Może nie lecą na mnie laski jak na farela Ale bije każdy rekord jak Bad Boys I jak X zawsze jestem skory na melanz Może nie jestem legendą jak Beastie może nie mam tyle szmalu co są Carter, może nie mam fejmu jak 50, ale będę miał ich fanów, bo im ukradnę. Może nie jestem duży jak Fed Joe, może nie lecą na mnie laski jak na Farela, ale bije każdy rekord jak Bad Boys i jak Ex zawsze jestem skory na Melans. Może nie jestem legendą jak Beastie, może nie mam tyle szmalu co są Carter, może nie mam fajmu jak 50, ale będę miał ich fanów, bo im ukradnę.